Filipian, rozdział czwarty. Przetoż, bracia moi umiłowani i pożądani, radości i korono moja, tak stójcie w Panu najmilsi. Upominam Ewodię i Syntychę, upominam, aby były jednomyślne w Panu. Proszę też i Ciebie, wierny towarzyszu, bądź im pomocny, gdyż dla Ewangelii razem ze mną pracowały i z Klemensem i z innymi współpracownikami moimi, których imiona są w Księdze Żywota. Radujcie się zawsze w Panu. Znowu mówię, radujcie się. Łagodność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Pan blisko. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim przez modlitwę i prośbę z dziękczynieniem żądania wasze niech będą objawione przed Bogiem. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzegół serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Na koniec, bracia, co tylko jest prawdziwego, co tylko poczciwego, co tylko sprawiedliwego, co tylko czystego, co tylko miłego, co tylko chwalebnego, jakakolwiek jest cnota i jakakolwiek chwała, o tym myślcie. Czego się też nauczyliście i co przyjęliście i słyszeliście i widzieliście we mnie, to czyńcie, a Bóg pokoju będzie z wami. A ucieszyłem się w Panu bardzo, że nareszcie rozkwitło Wasze staranie o mnie, o co i przedtem się staraliście, ale czas nie był sposobny. Mówię to nie z powodu niedostatku, bo się nauczyłem przestawać na tym, co mam. Umiem żyć w poniżeniu, umiem i w obfitości. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. I nasyconym być, i głód znosić. I obfitować, i niedostatek cierpieć. Wszystko mogę w tym, który mię wzmacnia w Chrystusie. Wszakże dobrze uczyniliście, że wspólnie wzięliście udział w moim ucisku. A wiecie i wy, Filipianie, że na początku Ewangelii, gdy wyszedłem z Macedonii, żaden zbór nie udzielił mi nic na rachunek dawania i brania, tylko wy sami. Bo do Tesalonik raz i drugi posłaliście mi na moje potrzeby. Nie, żebym miał szukać daru, ale pragnę owocu, który wzrasta dla waszego dobra. I odebrałem wszystko i mam dostatek. Obfituję, wziąwszy od epafrodyta, co posłaliście jako wonność kadzidła, jako ofiarę przyjemną i Bogu się podobającą. A Bóg mój wypełni wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale w Chrystusie Jezusie.